Aleluja, Dzień dobry, Kościele. Właśnie wróciłem dzisiaj z wakacji. Wiecie, w wakacje to jest taki błogosławiony czas, niesamowity czas, w którym możemy podziwiać niesamowite widoki. Byliśmy nad morzem, więc e, tych widoków było trochę i naprawdę troszkę powzdychałem, chociaż szczerze nie lubię plażować. Ale ten widok Kościoła, Kościoła modlącego się, Boże Słowo mówi, radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi. To jest najpiękniejszy widok, jaki dzisiejszego ranka mi się przydarzył. To jest coś, kochani, na co czeka się przez cały, czas, cały ten czas urlopu. Kiedy wrócisz do tego miejsca, kiedy wrócisz tutaj na to miejsce, kiedy zobaczysz się ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi braćmi i siostrami i będziecie razem przeżywać to, co Bóg chce, żebyście razem przeżywali. Amen? Kochani... Ja wierzę, że Ewangelia Jezusa Chrystusa to nie są tylko słowa. Że Ewangelia Jezusa Chrystusa to nie są tylko słowa, które są zapisane w Biblii. To nie jest żaden intelekt kaznodziei, ale to, co jest przede wszystkim, to Boża moc. I Boża moc w dużej mierze jest manifestowana przez to, co Chrystus dla nas zrobił na krzyżu. To, co się wydarzyło na krzyżu, kochani, ta transformacja, ta przemiana, to, co zdarzyło się na krzyżu, ta wymiana, która wydarzyła się na krzyżu, to jest coś przełomowego w historii świata. Zgadzacie się z tym? Amen? I to, jaki to ma związek z nami, to jest materiał na wiele, wiele książek, to jest materiał na wiele, wiele publikacji, to jest materiał na wiele, wiele filmów, ale krzyż Jezusa Chrystusa ma związek z tym, co Bóg kocha najbardziej. Co Bóg kocha najbardziej? Człowieka, amen. Bóg kocha najbardziej człowieka. I dzisiaj w kontekście krzyża chciałbym mówić o wstydzie. Wstyd jest postrzegany nawet przez najwybitniejszych psychologów jako największa przeszkoda w naszym rozwoju. I niektórzy ludzie, na przykład Van Wonderen, który napisał całą książkę na temat wstydu, powiedział tak. Wstyd nie jest to tylko uczucie, ale jest to wiara, i stan umysłu, który mówi ci cały czas, że coś jest z tobą nie tak, że coś jest z tobą nie tak. Wstyd to też wiara, że czegoś ci brakuje, że jest w tobie jakiś deficyt i jesteś bezwartościowy jako człowiek. Wstyd mówi ci również, że nigdy nie możesz być w pełni zaakceptowany przez Boga ze względu na to, co zrobiłeś w przeszłości. Wstyd utrzymuje, się w od, utrzymuje cię w dystansie od Boga i nie pozwala ci przyjść do Niego. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest pewnego rodzaju prawidłowość w Kościele. Kiedy ludzie przychodzą do Kościoła, nawracają się, oddają swoje życie Chrystusowi, ale w pewnym momencie zdarzy im się upaść albo odejść od Boga, zauważyliście, że coś ich blokuje do tego, aby powrócić, że najczęściej tych ludzi już nie widzimy w Kościele, że jest pewnego rodzaju blokada, która mówi, nie idź tam, już się do niczego nie nadajesz. To jest pewnego rodzaju wstyd. Wstyd jest blokadą, wstyd jest przekonaniem, że coś jest z nami nie tak. Wstyd jest związany z naszą przeszłością, że zrobiliśmy coś złego i to ciągle i ciągle jakby odbija się w naszym sercu i ciągle funkcjonuje w naszej pamięci i staje się takim filtrem, który blokuje cię przez cały czas, aby pójść dalej. Kiedy człowiek się rodzi, nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale człowiek rodzi się bez poczucia wstydu. My rodzimy się bez poczucia wstydu. Patrząc tam nad, nad, nad tym morzem, na te piękne widoki, też kątem oka dostrzegłem te małe dzieciątka, które, wiecie, na golaska sobie biegają i się bawią tam i się niczym nie przejmują. To jest niesamowite. I my rodzimy się bez poczucia wstydu. Poczucie winy, poczucie wstydu wzrasta w nas, kiedy wzrasta nasza świadomość grzechu. I to jest niesamowicie istotne. Poczucie wstydu rośnie w nas, kiedy rośnie w nas świadomość grzechu. Zgadzacie się z tym? Amen? Wstyd jest uczuciem i przekonaniem, które powoduje, że odczuwamy poczucie hańby, poczucie niższości, bezwartościowości. To wszystko powoduje wstyd w naszym życiu. Wstyd powoduje, że zaczynasz się porównywać. Wstyd zaczyna mówić do ciebie, że nie jesteś taki jak on. Wstyd zaczyna ci wyciągać pewne rzeczy z przeszłości, które mają cię blokować. Wstyd jest wywołany wieloma czynnikami związanymi z naszą przeszłością. Adam i Ewa byli w doskonałym ogrodzie Eden. Żyli w Bożej obecności na co dzień. I było tysiące drzew, z których mogli jeść. Tysiące drzew, których mogli dotykać. I tylko jedno drzewo, przy którym Bóg mówi, że nie będziesz jadł owocu z drzewa poznania dobra i zła. Tysiące innych drzew było dla nich dostępne. Bóg się o nich troszczył, Bóg miał z nimi relacje. Oni mieli autorytet, aby panować nad zwierzętami. Oni mieli autorytet, aby, wiecie, na, nadawać nazwy roślinom. Oni mieli całkowity autorytet, jaki Bóg im dał. Oni mieli panować nad całą ziemią i nie było tam wstydu. I wstyd pojawił się, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli. Wstyd pojawił się w ogrodzie Eden, kiedy przyszedł wąż, pod którego się podszył diabeł. Przyszedł i zaczął ich kusić, i zaczął podważać to, co Bóg mówi, zaczął podważać to, czy aby na pewno Bóg powiedział, że nie możecie jeść. I diabeł, kiedy zawsze, kiedy przychodzi do Twojego życia, to pierwsze, co robi, to podważa to, co Bóg powiedział do Twojego życia. Diabeł zawsze będzie podważał to, co Bóg powiedział do Twojego życia. Diabeł, kiedy przychodzi, zawsze sprzedaje nam kłamstwa na temat Pana Boga i zawsze podważa to, co Bóg powiedział. I człowiek się temu poddał, i powstała fala ludzi, którzy urodzili się, i w miarę upływu czasu, poprzez swoje błędy, poprzez swoje grzechy, w ich życiu zaczyna pojawiać się wstyd. Kiedy bylibyśmy ludźmi, którzy nie grzeszą, to nie mielibyśmy poczucia wstydu. Wstyd jest wywołany błędami Twojej przeszłości. Kiedy słyszymy przeszłość, to często nam się wydaje, że to są takie dalekie jakieś rzeczy, które wydarzyły się dawno temu. Chcę Ci powiedzieć to, co powiedziałem przed Sekundą, to już jest przeszłość. Wstyd jest wywołany przez grzech, wstyd jest wywołany poprzez nasze błędy z przeszłości. Źródło wstydu jest w naszej przeszłości. Druga istotna rzecz na temat wstydu, to to, że wstyd powoduje, że próbujemy go przykryć niewłaściwymi rzeczami. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset siódmy. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset siódmy. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, Biblia mówi tak. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. I to jest ciekawe. Kiedy pojawił się grzech, kiedy pojawia się grzech, nagle Adam i Ewa, którzy cały czas chodzili nago po ogrodzie Eden, nagle, kiedy pojawił się grzech, zobaczyli, że są nadzy i zaczęli przykrywać tą nagość, ten wstyd, który pojawia się w życiu, czym? Liśćmi figowymi. I kiedy pojawia się wstyd w naszym życiu, próbujemy go przykryć niewłaściwymi rzeczami. Nie wiem, czy wiecie, ale jest tylko jedna rzecz, która może przykryć nasz wstyd, ale my próbujemy go przykryć sami. Różnymi innymi rzeczami, na przykład mam znajomego, który pali papierosy, ale nikt poza nim o tym nie wie i mną. Jego rodzina o tym nie wie. I co on robi, żeby przykryć to? Wiecie, no tony głąb do rzucia, jakieś spreje, nikt się nie połapie. Ale czy ten problem przestaje istnieć? On jest tylko w pewien sposób przykryty. Dzieją się złe rzeczy w twoim życiu, a więc upijasz się nagle, alkohol staje się twoją ucieczką, bo nie radzisz sobie ze wszystkim tym, co się dzieje w twoim życiu. Nie wiem, czy wiesz, ale większość alkoholików i narkomanów chciało przykryć jakąś swoją przeszłość. I dlatego sięgnęli po alkohol, dlatego sięgnęli po narkotyki. Nie potrafili poradzić sobie z tym, co zrobili być może w swojej przeszłości. Próbowali przykryć jakiś wstyd, próbowali przykryć to, co się stało w przeszłości. I nagle alkohol stał się ich ucieczką i nagle narkotyki stały się ich Bogiem. Bo oni, kiedy brali te rzeczy, kiedy ja brałem te rzeczy, stawałem się innym człowiekiem. Tylko na chwilę, ale stawałem się innym człowiekiem. Nagle byłem odważny, nagle z łatwością mogłem mówić o, o różnych rzeczach. Pamiętam w liceum, razem z kumplami, kiedy robiliśmy jakąś imprezkę. Wiecie, to my w czasie tej imprezy najwięcej ze sobą rozmawialiśmy. Nagle się dowiadywałem, za co mnie lubią, nagle się dowiadywałem, za co mnie nie lubią i w jaki sposób to rozwiązać. I to ułatwiało nam dużo rzeczy. Kiedy próbujesz przykryć swój wstyd niewłaściwymi rzeczami, tak jak Adam i Ewa, to na przykład robimy takie rzeczy, że chodzimy i wymagamy perfekcji od wszystkich innych, ukrywając swój wstyd i brak perfekcji. I to jest bardzo ciekawe. To amerykańskie badania wskazują, że kaznodzieje, którzy dużo krzyczą na temat pornografii, sami są umoczeni w niej po uszy. Kaznodzieje, którzy, wiecie, są dla wszystkich e, dookoła źli, najczęściej mają problem sami ze sobą. I to jest próba ukrywania swojej przeszłości, jakiegoś wstydu i nie potrafią sobie z tym poradzić i to ciągnie się za nimi całe życie. Trzecia rzecz. Wstyd powoduje, że szukasz ucieczki w niewłaściwych miejscach. Biblia mówi tak w ósmym wersecie trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie, po wiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. To jest niesamowita rzecz. Kiedy popełniasz błąd, kiedy grzeszysz, kiedy dokonujesz czegoś, czego zaczynasz się wstydzić, próbujesz to przykryć i ukrywać się w miejscach, które nie naprawią tego problemu. Rzadko kiedy przyjdziesz do kościoła, będziesz chadzał w inne miejsca. Często jest tak, że ludzie popadają w uzależnienia, bo uciekają gdzieś do knajpek, udają się gdzieś do miejsc, w których mogą zmienić swój stan trzeźwości. Robią takie rzeczy, że odcinają się od wszystkich, popadają w izolację, bo wstydzą się samych siebie. Bo wstydzą się tego, co zrobili. Wstydzą się tego, że inni ludzie są o wiele, wiele dalej, a oni poprzez swoje błędy ciągle tkwią w tym samym miejscu, a być może są jeszcze cofnięci. I oni wstydzą się sami siebie. I takie sytuacje powodują bardzo często izolację w naszym życiu. I teraz ciekawa rzecz. Wiecie, że można izolację w pewien sposób odkryć w innych ludziach. To, że się izolują. Oni będą się izolować tutaj między nami, oni się będą izolować w społeczeństwie, ale jest pewne narzędzie, które pozwala im być jakby w społeczeństwie. I im się wydaje, że oni są w tym społeczeństwie. Wiecie, narzędzie, które jest dobre i złe, narzędzie, które może służyć do dobrych rzeczy i do złych rzeczy, to jest internet w dzisiejszych czasach. Ludzie dzisiaj w internecie mogą być, kim chcą. Mogą być, kim chcą. Jesteś gruby, możesz być chudy, zrobić sobie awatarka, wszyscy będą myśleć, że jesteś chudy. Ci, którzy cię nie znają, nie będą wiedzieć, jaki jesteś naprawdę, więc możesz im żenić kity. No tak jest, kochani. Masz 50 lat, możesz zrobić z siebie 30-latka, nie ma problemu. I internet jest tym, co wchłania ludzi, jest miejscem, które myślisz, że zakryje twój wstyd, a wcale tak nie jest. Czwarta rzecz. Wstyd powoduje, że biegniemy do tego, który nas oskarża. Popatrzcie na to, co stało się w ogrodzie Eden. Pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, dziesiąty werset. A on odpowiedział. Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Bóg przychodzi i pyta się Adamie, gdzie jesteś? I Adam odpowiada, usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. I to jest kluczowy moment w historii całego świata. W tym momencie człowiek stał się grzesznikiem. Adam i Ewa zostali stworzeni bez skłonności, bez grzechu, natomiast dzieci Adama i Ewy urodzili się już ze skłonnością do grzechu, urodzili się grzeszni i tą grzeszność przejęli po swoich rodzicach. To jest moment, kiedy człowiek staje się grzesznikiem. To jest moment, kiedy człowiek staje się grzesznikiem. To jest moment, kiedy człowiek rodzi się i nie może sobie poradzić z tym, aby przestać grzeszyć. To jest moment, od kiedy człowiek ciągle ciągnie do czegoś wyższego. Wiecie, bo to tak jest. Z jednej strony chcemy, aby było dobrze, z jednej strony staramy się, aby było dobrze, ale z drugiej strony zdarza się tak, że nie mamy mocy panować nad grzechem. Tak jest? Tak jest, kochani. To jest moment, kiedy zmienia się tożsamość człowieka. Człowiek został stworzony w doskonały sposób przez Boga, ale przez ten moment kolejni ludzie rodzą się już grzeszni. I wiecie co? Błędem jest to, że Adam skrył się przed Panem Bogiem. Błędem jest, że Adam ukrył się przed Panem Bogiem. W ukryciu i w ciemności jest tylko jedna osoba, która zajmie się Tobą i to jest diabeł. W ciemności tylko jedna osoba zajmie się Tobą i to jest diabeł, to jest szatan. Czy w to wierzysz, czy w to nie wierzysz? przychodzi diabeł i zaczyna mocno naciskać na zmianę twojej tożsamości. Zaczyna budować twoje życie bezlitośnie, wpajając ci pewne myśli i pewną definicję na temat wstydu. I pewna definicja na temat wstydu mówi tak. Diabeł przychodzi i mówi, nie popełniłeś błędu. To jest definicja e, z chrześcijańskiej książki. Diabeł przychodzi i mówi, nie popełniłeś błędu. Ty jesteś błędem. Diabeł przychodzi i mówi, ty nie odniosłeś porażki. Ty jesteś porażką. Diabeł przychodzi i mówi, nie, nie, ty nie zrobiłeś nic złego. Ty po prostu jesteś zły. Diabeł zawsze robi jedną rzecz, aby podbić mocno twój wstyd. Jeśli poniosłeś porażkę, diabeł mówi, jesteś porażką. I musimy zrozumieć jedną taką istotną rzecz. Jeśli ktoś zmieni twoje myślenie na temat tego, kim ty tak naprawdę jesteś, to wiara w to, kim jesteś, zdeterminuje sposób twojego zachowania. Jeszcze raz. Jeśli ktoś zmieni twoje myślenie na temat, kim ty tak naprawdę jesteś, to wiara w to, kim jesteś, zdeterminuje sposób twojego zachowania. Diabeł będzie ciągle i ciągle wyciągać ci twoją przeszłość, abyś ciągle ją wyznawał nad Twoim życiem. Diabeł zrobi wszystko w twoim życiu, aby definiować twoje błędy, aby definiować twoje życie. Gdy popełnisz błąd, jesteś błędem. Gdy coś ci nie idzie, to on wepnie ci do głowy, że do niczego się nie nadajesz. I to jest ciągle to, co on buduje i buduje w twojej głowie. Bo on wie, że jeśli tu wierzysz w to, co on do ciebie mówi, to zaczniesz zachowywać się tak, jak on tego chce. Bo jeśli do niczego się nie nadaje, to jak ja mam w ogóle mieć jakieś pozytywne cele w swoim życiu? No skoro jestem porażką, to będę żył z syndromem ofiary przez całe życie. Więc skoro jestem błędem, to będę żył jak błąd i będę się starał, aby nikomu nie przeszkadzać. Kochani, ja nie mówię o, wiecie nie mówię o, o, o rzeczy, która w naszym kościele nie ma miejsca. To nie jest tak, że wiecie, słuchamy sobie, fajnie jest, tak, i sobie myślimy, no ci tam w świecie to mają problem. My mamy problem. Wiecie, to wszystko, co, o czym mówię, to jest wszystko sprzeczne z tym, co Bóg mówi o tobie. To jest wszystko sprzeczne z tym, co Bóg mówi o tobie. Wstyd pamiętajcie, to jest jedna z największych broni diabła, to jest wyciąganie przeszłości, rzucanie jej tobie w twarz, jakby to była ciągle teraźniejszość. Zdarza się, kochani, znam ludzi, którzy ciągle mają z tym problem, z tym poczuciem wstydu. Nie pije już naście lat, wchodzi do domu, coś poszło nie tak po prostu, nie wiem, może nabłocił w przedpokoju i słyszy, ty pijaku, nie pamiętasz? Kiedyś też tak przychodziłeś. Wiecie, to diabeł mówi do, do, do życia takich ludzi. I ci ludzie popadają później w taki... Wiecie, ja widzę tych, tych ludzi, oni są tacy, zauważyliście to? Zbici przez los. Nie radzą sobie z tym, ciągle to do nich wraca. Diabeł ciągle rzuca im w, to, w, tym, w twarz. Bóg nie stworzył ciebie, abyś do niczego się nie nadawał. Myślisz, że kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, to On cię powołał do porażki? Czy Bóg cię powołał do tego, abyś nie odniósł jakiegoś sukcesu lub tego, co dla ciebie będzie sukcesem? My tak często się zachowujemy. Panie Boże, daj Jemu, mi nie, bo ja jestem już taki święty, ja nie potrzebuję. Potrzebujesz. Każdy z nas potrzebuje. Każdy z nas potrzebuje pozytywnych celów w swoim życiu, pozytywnych celów, które są związane z Bogiem. Amen? Bóg nie stworzył ciebie do takiego zwykłego, przeciętnego życia. Być może w tobie jest powołanie, które On ci dał, coś, co jest dla ciebie najbardziej ekscytujące i satysfakcjonujące coś, co daje Ci spełnienie w życiu, coś, co Cię napędza, coś, co powoduje wow i potem przychodzisz tutaj w to miejsce i mówisz, ja jestem tu potrzebny. Ja jestem tu potrzebny. Ja mogę być błogosławieństwem, ja mogę przynosić jakąś wartość do życia innych ludzi. To jest tak bardzo ważne, żebyś Ty sam do siebie mówił takie rzeczy. Żebyś Ty odbierał to od Boga i brał to do, do, do siebie, do życia, do swojego, a nie poddawał się temu, co diabeł do Ciebie mówi. Nie dam rady. Niech idzie ten, nie ja. Piąta, ostatnia, najbardziej potężna rzecz, że Bóg, i to jest najważniejsze, Bóg rozwiązał problem wstydu. Bóg rozwiązał problem wstydu i to jest naj, najważniejsza rzecz. Te wcześniejsze cztery punkty pokazywały, jak my próbujemy rozwiązać sobie problem ze wstydem, a ta piąta rzecz wskazuje na to, że Bóg rozwiązał już problem wstydu. Popatrzcie, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział, 21 werset. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I przyodział ich. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy i nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawy, sprawę, ale tutaj pojawia się Ewangelia w Biblii. Ponieważ ktoś musiał zostać zabity, ktoś musiał zostać zabity, aby przykryć Twój grzech. Ktoś musiał zostać zabity, jakaś ofiara musiała, wiecie, zostać złożona, żeby przykryć wstyd człowieka. Po raz pierwszy ginie... Zwierzę. Po raz pierwszy ktoś ginie, aby przykryć wstyd człowieka. I teraz chcę wam pokazać pewną animację stworzoną przez Creation Church w Singapurze. I chcę, żeby ona nam przypomniała tą najważniejszą dla nas rzecz. Pojawi się kilka angielskich słówek, ale to nie ma żadnego znaczenia. Zobaczmy. Uwielbiam tą animację. Nie wiem, czy złapałeś ale na krzyżu Jezusa Chrystusa cały grzech, mój i Twój, ten, który popełniłeś, ten, który popełniasz, i grzech, który będziesz popełniał, został umieszczony w Chrystusie. Przekleństwo, które jest niczym innym jak to, że powinniśmy być ukarani za nasze nieposłuszeństwo względem Niego, znalazło się na Nim, w Nim. Grzech, choroba znalazła się na Nim, znalazło się tam również poczucie Twojej winy. Znalazło się tam również potępienie, które nam się należało. To wszystko znalazło się nagle w Chrystusie. To wszystko znalazło się nagle na krzyżu. To wszystko znalazło się w pewnym momencie na osobie, która była Synem Człowieczym i Synem Bożym. I to jest moment, kiedy Chrystus zawołał, Boże mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Wiesz, dlaczego Bóg Ojciec musiał odwrócić twarz od swojego Syna? Ja ciągle każdego dnia sobie muszę to uświadamiać na nowo. Każdego jednego dnia muszę uświadamiać sobie to na nowo, ja to mówiłem już wielokrotnie. Mam małego syna, Tymka, który ma 7 lat i nie wyobrażam sobie oddać jego życia po to, żeby ktokolwiek z nas tutaj mógł żyć. Przepraszam, kochani, ale nie wyobrażam sobie tego. A mimo wszystko Bóg Ojciec uczynił to po to, abyśmy my mogli żyć. Cały grzech. Wszelka choroba, wszelkie potępienie, wszelki wstyd, wszelkie poczucie winy, wszelkie przekleństwo znalazło się w Chrystusie. Chrystus stał się grzechem, Chrystus poniósł nasze choroby na krzyż i w tym momencie Jezus wypowiada zdanie. Wykonało się. To wszystko, co powinno spocząć na nas, to wszystko spoczęło na Chrystusie. On wziął to na siebie. I to się nazywa ofiara zastępcza, to jest to, co Chrystus zrobił na krzyżu. Widziałem to któryś raz i za każdym razem jestem tak bardzo podekscytowany tym, że Chrystus mówi, wykonało się, wykonało się. Wiecie, to nie jest automatycznie dla każdego. To jest dostępne dla każdego i każdy, kto przyjdzie do Chrystusa i powie, Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie, Panie Jezu, ja jestem grzesznikiem, ja wiem, że to ja powinienem to mieć, ja powinienem to wziąć, ja powinienem wziąć karę za grzech, ale Ty uczyniłeś to za mnie i w tym momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, w tym momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, Bóg, który stał się grzechem, nagle czyni Ciebie świętym. Bóg czyni Ciebie sprawiedliwym ze względu na to, co On zrobił na krzyżu. Wiara w Chrystusa powoduje, że zostajesz utożsamiony z tym, co On dla Ciebie zrobił. Amen? Amen? Więc kiedy mamy taką, wiecie sposobność po to, żeby sobie ponarzekać, to przypomnijmy sobie, co Chrystus zrobił na krzyżu dla Ciebie. Uwierz mi, to działa. Jezus nagi na krzyżu poniósł wstyd, aby ja mógł doświadczyć Jego chwały. I patrząc na, Jezus, na Jezusa, 12 rozdział Listu do Hebrajczyków, drugi werset mówi tak. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż nie bacząc na jego hańbę, angielskie Biblie mówią wstyd i usiadł na prawicy tronu Bożego. I nie wiem, czy wiesz, ale ludzie byli krzyżowani nago. Chrystus wisiał nago. We wszystkich filmach, w jakichś ilustracjach, gdzieś na jakichś krucyfiksach widzimy jakąś przepaskę, coś, co tam oplata, ale ludzie byli w tamtym czasie krzyżowani nago. Inni przychodzili, podchodzili pod krzyż i śmiali się z niego. Śmiali się z tych ludzi, którzy byli krzyżowani, ale Jezus wziął wstyd, który pojawił się z powodu naszych grzechów, naszych błędów, On wziął to na siebie i On stał się wstydem za nas. Abyśmy mogli doświadczyć Jego chwały, abyśmy mogli doświadczyć życia bez potępienia, abyśmy mogli żyć bez poczucia winy, aby nasza przeszłość przez Jego krew została wybaczona i zapomniana. I Bóg nigdy już nam tego nie wyciągnie. Zobaczmy, co mówi Biblia. Pierwszy Jana Pierwszy rozdział, siódmy werset. Ja myślę, że to jest kluczowe, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie, że to jest jeden z kluczowych fragmentów. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kiedy przychodzisz do Jezusa a prosić Go o wybaczenie, Bóg przychodzi i mówi do ciebie, ja mogę przebaczyć, ja mogę oczyścić się z grzechu. Ja mogę to wszystko dla Ciebie zrobić, ja, ja, na, ja na pewno to dla, dla Ciebie zrobię, ale środek, którego ja używam, aby Cię oczyścić, to jest moja krew. Pierwszy Jana, rozdział siódmy. Bóg mówi, moja krew ma moc, moja krew ma moc oczyścić Ciebie ze wszelkiego wstydu, oczyścić Ciebie ze wszelkiego grzechu, oczyścić Cię ze wszystkiego, co całego brudu tego świata. Kochani, Nowy Testament mówi, drogość drogość kupieni. Wierzymy w to? Kochani, czy wierzymy w to, że drogość my kupieni? Czy to nie jest tylko taki, wiecie, nasz utarty, chrześcijański slogan? Czy wierzysz to w swoim życiu każdego jednego dnia, że drogość kupiony? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że jesteś drogo kupiony przez drogocenną krew Jezusa Chrystusa? Twoje życie dzisiaj może być życiem spełnionym. Twoje życie poprzez przelaną, świętą krew Jezusa Chrystusa może być życiem obfitującym. Pomimo tego, co się dzisiaj dzieje w Twoim życiu, pomimo okoliczności, które dzisiaj w Twoim życiu są. Być może dzisiaj martwi się różnymi rzeczami, być może dzisiaj coś sprawia dyskomfort w Twoim życiu ale święta krew Jezusa Chrystusa została przelana, abyś Ty miał radość w Panu. Abyś Ty mógł się radować każdego dnia Jego obecnością. Wszystko, co przykryte świętą krwią Jezusa Chrystusa, diabeł nie ma do tego dostępu, kochani. Nie dajmy sobie tego wmówić. Wszystko, co przykryte świętą krwią Jezusa Chrystusa, diabeł nie ma do tego dostępu. Jesteśmy stworzeni do tego, aby przyjąć to, co Chrystus dla nas zrobił. I to po co Chrystus przyszedł tutaj na ziemię ma moc całkowicie ci uwolnić. Czy ktoś dzisiaj potrzebuje uwolnienia? Czy ktoś potrzebuje uwolnienia, Kościele? Ja potrzebuję uwolnienia w swoim życiu. Potrzebuję uwolnienia w swoim życiu. Każdego jednego dnia potrzebuję obmywać się w świętej krwi Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo drogośmy kupieni, kochani. Kościele, powstajmy. Kochani, Miejmy teraz taki czas wspólnej modlitwy tutaj tutaj o siebie nawzajem. Być może jest coś, co Ci trapi dzisiaj, być może masz jakiś deficyt, czym się zmagasz, a być może chcesz się właśnie podzielić swoją radością. Kto tutaj z nas wszystkich jest osobą wierzącą? Kto jest pełen Ducha Świętego? To wszystkich Was proszę tutaj na środek, abyśmy mieli czas wspólnej modlitwy.